Podcast gitarowy! Cześć! Mówi do Was Krzyszman. Wysyłacie podcastu gitarowego, jedynego polskiego podcastu, który mówi o gitarach. Mamy dzień 7 września. I jest to odcinek pierwszy, prawdziwy. tak. W którym będę mówił o początkach gry na gitarze. No bo pierwszy odcinek to powinno się zacząć od mówienia o początkach gry na gitarze. Tak przynajmniej ja myślę. Jeszcze to mój podcast i mogę w nim robić co chcę. Tak, dwa ogłoszenia. Właściwie takie jedno, a drugie to są takie przypomnienia. Jeśli... Pierwsze ogłoszenie, Jeśli chciałbyś prowadzić ze mną podcast gitarowy, czy to by wyglądało tak, że jeden tydzień ja prowadzę, drugi ty? Czasami możemy razem poprowadzić. Jeśli chcesz poprowadzić podcast gitarowy, nie ma sprawy, możesz się do mnie zgłosić. Tak. Czy najlepiej, żebyś nagrał już odcinek na jakikolwiek temat? Nie musi to być z podkładem, ale żebyś miał po, po, nagrany i żebyś mi to wysłał. No i zobaczymy, zobaczymy, coś da się zrobić. Ja jestem, no, bardzo za tym, żeby, żeby ktoś był taki. No. Tak. A druga sprawa to, że, że, że, że, że, yy, że, że, że, jeśli chcesz, to możesz sobie wejść na mój drugi podcast, podcast jaskinia głupoty, podcast o wszystkim i o niczym. No, tak. Teraz pozwólcie, że ja sobie zwilżę usta, bo mam sucho w, w gardle, bo wcześniej bo wcześniej nie piłem nic jeszcze. Dużo, trochę długo zbliżałem te usta, no ale, no ale już się modyczka kończyła, to niech się skończy. Dobrze, więc zaczynamy. Zaczynamy od tego, że może najpierw Wam powiem dlaczego warto grać na gitarze, według mnie. Dlaczego, bo zawsze grać na jakimś instrumencie, zawsze możesz się pochwalić przed kolegami, przed ludźmi, że umiesz grać, a poza tym jak będziesz kompletnie spukany, jak w przyszłości byś nie miał kompletnie kasy, bierzesz gitarę, idziesz na miasto, grasz sobie i już masz na obiad w McDonaldzie. No trochę taka głupia ostatnia w ratunku, no ale przyznasz, że tak może być. Poza tym zawsze warto grać na gitarze, bo wtedy na jakimkolwiek instrumencie, bo wtedy kształci się słuch. Tak, gra na instrumentach kształci słuch, tylko ważne, żeby ten instrument nie był rozstrojony, prawda? No tak. No, więc y, jeśli już się zdecydujesz grać na gitarze, to po pierwsze chyba musisz sobie zdać sprawę, ile kosztują gitary. Y, bo ja, jeśli, kiedy zaczynałem y, swoją przygodę z gitarą, myślałem, że gitara, no nie wiem, tam 100 zł dobra będzie kosztowała. No Jakież było moje zdziwienie, kiedy zauważyłem, że 100 zł to nawet taka nędzna nie, nie kosztuje. No nie orientowałem się w cenach po prostu. Tak, no... No, oczywiście. Więc się nastaw, jeśli chcesz zaczynać swoją przygodę z gitarą, no, na cenę, no, odpowiednio, tak, żeby, jeśli chcesz mieć gitarę na sam porządek taką, na której można się uczyć, to przygotuj się, przygotuj sobie na gitarę klasyczną, złotych około 350, na klasyczną około 450, 500, na gitarę elektryczną od 600 do 1000 powiedzmy. No, od 600 już można startować do 1000 powiedzmy. No tak, zaraz Wam powiem, jak, do czego, co, jaka gitara, do czego, co Wam ja polecam. I tak, dobrze. Yy, dlaczego ceny są takie drogie? Bo jak już to ktoś powiedział, nie wiem kto, ale instrumenty nie są tanie instrumenty nie są tanie, po prostu. I coś... Y, gitara ma y, brzmieć. Ona nie ma wydawać dźwięków, ona ma brzmieć, jeśli o to chodzi. No oczywiście, dźwięki ma wydawać, ale nie takie, takie... Tylko po prostu to musi być ładne. To muszą być dźwięki ładne. Tak, no bo... no... Instrumenty dobre nie są tanie, przyznajmy. Nie są tanie. Y, I tak, jeśli zaczynamy, to... Po pierwsze, od, co chcemy grać. I teraz klasyczna jest często, ją często biorą, ta no, no ci co zaczynają. Dlaczego? Bo jest najmniejsza i najtańsza, powiedzmy. I no dobry to jest wybór na początek, jak na początek, no bo po pierwsze, ona ma rozległy gryz, gryf. Ona ma gryf szeroki yy, i na nie się no dosyć ciężko gra, jeśli gramy w porównaniu z akustykiem czy elektrykiem. Yy, no ale jeśli ją połkniesz, no to no to powiedzmy sobie jeszcze, że yy, akustyki i elektryk bęty, nie będą dla Ciebie na nic nie będziesz się prawie musiał uczyć. Yy, I to nie jest tak znowu, że, to, że to, to, to, to jest jakoś tak trudno i w ogóle, jeśli to, ja mówię, że to jest trudny gryf, yy, trudny, czyli taki, no, no trudniej go panować no to to jest źle, to jest źle, to jest źle, yy, po prostu yy, je, na niej będzie się uczył mniej więcej tak samo jak na akustyku, grać z tym, że tutaj po prostu będziesz miał lepszą pozycję. Ej, bo tu będą grube strony, e, bo strony tu są ny nylonowe, więc o jakichś takich większych podciągnięciach jak na elektryku raczej nie mamy nie ma mowy. Ale to jest gitara taka. no to po prostu no wiesz. E, na początek, one są dobre na początek. Generalnie one są stworzone z myślą do grania muzyki klasycznej, jakoś tak. Na ognisko też, ale na ognisko raczej klasyki, ale akustyki, ale o akustykach będzie za chwilę. No po prostu gitara y, klasyczna jest... Y, no, tak do grania muzyki klasycznej, jakiejś takiej flamenco, jakoś tak. Y, ja mam gitarę klasyczną, jestem z niej bardzo zadowolony, z mojej gitary klasycznej. I ogólnie to jest bardzo fajna gitara, tak, ale o niej będzie następny odcinek. Przejdźmy do gitary akustycznej, tak, gitara akustyczna jest gitara, która ma duże pudło rezonansowe. Zaraz wam powiem, jakie są części gitary, bo jeśli ja mówię gryf, to nie wiem, co sobie możecie wyobrażać. Tak tam, no i takie różne. Ona ma duże pudło rezonansowe, ma metalowe strony. Trochę grubsza od elektryka, e, tak, no ale ma te, te metalowe strony, inną ma główkę i ma wą e, bardziej wąski gryf. E, no i ona też jest polecana do nauki, chociaż ja myślę, że no również można się na niej uczyć grać, e, z tym, że z tym, że z tym, że no, tutaj lepsza jest pozycja, jeśli będziesz miał e, klasyka, bo na, klasy no, na klasyku się więcej nauczysz. To ona jest raczej do akompaniamentu, tam do, do robienia podkładów, bym powiedział, takich no, takiej lżejszej muzyki. Tutaj akordy bardzo ładnie brzmią, bo jest duże pudło rezonansowe, no mniej więcej, tak. mniej więcej tak. No i w domyśle to nią się bardziej powinno brać na ogniska, chociaż bardziej na ogniska, nie oszukujmy się bierze się gitary klasyczne. No i zostały nam gitary elektryczne. Jak opisywać gitarę, jak, jak wygląda gitara elektryczna? Wam opisywać raczej nie muszę, bo gitarę elektryczną chyba każdy widział, no chyba każdy widział. Tak? No i gitara elektryczna, no nie jest polesana, nie jest polesana na początek. Z tym, że ja się uczyłem grać na gitarze elektrycznej, tak. Ja na gitarze elektrycznej się uczyłem grać. I nie mówię, że to było jakieś, jakoś tak trudniej. Hmm, o mojej historii też wam powiem. I powiem wam, jakie wnioski wyciągnąłem. A to za chwilę. Ja się nauczyłem grać na gitarze elektrycznej, no i teraz uczę się jeszcze na klasycznej. Znaczy nie, ciągle się uczę grać na elektrycznej. Ale zacząłem się uczyć na elektrycznej. A teraz się uczę na klasycznej, żeby, no, no, nuty też chcę poznać, a nuty nie będą tak ładnie brzmiały na gitarze elektrycznej tylko. No. E, Gitarra elektryczna, no wiadomo, wyposażenie podstawowe każdego rockmana, metalowca. No na niej zagramy Doka. oczywiście tutaj mam, do niej jest potrzebny kabel nam gitarowy i piecyk, czyli wzmacniacz gitarowy. No wiadomo, tak, <śmiech> wiadomo, co jest nam potrzebne do niego raczej. No i teraz spada pytanie, co poleca krzyszmen, Jaką gitarę poleca Krzyszmen? Co, no, co by on wybrał? Ja na początek śmiało mogę powiedzieć, co ja śmiało mogę powiedzieć? Gitara klasyczna, klasyczna. Tak, gitara klasyczna na początek, najlepsza. Najtańsza też, bo 350 zł około. Właśnie. Ja jako, że, ten, ja jako, że wybieram jako najlepszą witrykę klasyczną, a wam zaraz powiem. Tak. Aha, i przepraszam, że ten podcast nie jest montowany. Może go zmontuję, troszeczkę. No, może. Albo nie, nie zmontuję. <grym> Dobra, tak. Y, więc. Ja polecam gitarę klasyczną, bo najlepiej, najlepszy będziesz miał z niej start. I tak, natomiast nie polecam nie polecam kupować gitar tanich tanich podróbek, bo one się tylko zniechęcą. Jeśli ja Ci będę mówił, że y, trudno się gra na gitarze klasycznej, ja Ty kupisz taką gitarę klasyczną za 100 zł, czy tam nawet 200 no to wtedy ci dopiero będzie trudno, bo ja nie wiem czy ja bym taką opanował. Mój kolega sobie kupił gitarę za 150 chyba, złotych, klasyczną, no i nawet sobie miesiąc na nie nie pograł. No więc to fajne nie jest. Dobrze, a co wam polecam z gitar takich o? Ja wam na początek polecam z gitar klasycznych Yamaha C30, jak sam producent pisze, gitara idealna zarówno dla osób początkujących, jak i dla tych, którzy przygodę z instrumentami y, zaczęli za, za, już dawno. No z tym się zgodzę akurat, jeśli y, zdanie, część zdania, którzy przygodę z instrumentami zaczęli za, za dawno, do tych instrumentów y, zali, nie zaliczymy gitarę, no bo, no bo nie oszukujemy się, ja mam lepszą wersję tej gitary i też jest różnica z takimi y, lepszymi sprzętami. Wspaniały wygląd, no wyglądem powala, tak, faktycznie. Profesjonalne brzmienie, no jak dla początkujących. Yy, tak, instrument polecany również przez nauczycieli szkół muzycznych. No tak, polecano mi tu gitarę. To yy, ja mogę powiedzieć, bardzo fajna gitara, tak, na początek wyśmienita, ale jeśli masz troszkę więcej kasy, to ja ci polecę coś innego. Ja ci polecę gitarę Yamaha C40. Jest to gitara klasyczna. Yy, Lepsza wersja tej gitary za 1450 zł, ja ją chyba tak bo ja za 400 zł. No, i bardzo fajna gitara. Chociaż oczywiście, w porównaniu z takimi gitarami za 1000 zł, już jest różnica i to jest różnica spora. To różnica dość spora pomiędzy to Yamaha, ale myślę, że na początek warto w nią zainwestować. Teraz porozmawiamy o gitarach akustycznych i w gitarach akustycznych aż tak się nie orientuję, ale ja bym wam myślę, że mógłbym polecić gitary z Ibaneza. Tak, no i wszelkie, wszelkie gitary od 450 zł, tak jakbyś tak. Ale Ibanezy chyba robią dobre, bo grałem na takich ibanezach i przynajmniej mi się bardzo podobały no i gitary elektryczne. Z gitar elektrycznych bym polecił Wam, e, bym Wam polecił, myślę, że epifony, bo to jest naprawdę na początek fajnej gitary, no i zwykle ja Wam mówię, że polecam Wam jakieś gitary, a Ty powiesz, że polecasz nam te gitarę, które Ty masz. I to jest taki spisek, bo Ty masz złe i nie chcesz nie się dołować i chcesz, żeby jak najwięcej ludzi miało. Znań. Otóż nie, otóż nie, epifony, jak myślę, że na sam początek są bardzo fajne. Yy, co jeszcze? Co jeszcze na początek? No na początek gitary firmy Vintage są fajne. Yamaha, to one są bardzo droższe. Squire od Fendera są też fajne, przyzwoite. I Banezy poniżej 1000zł, ja bym jednak nie polecał Banezów, chociaż zrobić, że chcesz. Te za 700, nie, te za 900 chyba są fajne już, ale takie niższe to raczej nie. Raczej nie. No i tak, co polecam. Ale zacznijmy od tego, co chcesz grać, bo... Więc tak. Na gitarze akustycznej zagrać sobie, no tak jak mówiłem, przy ognisku, takie akordy, takie fajne piosenki, powiedzmy, typu whisky jamu i naiwne pytania jamu, teksański heja, no takie piosenki. I to samo zagrać na, na akustyku, z tym, że y, gitara klasyczna została stworzona do, no, powiedzmy, flamenco i takich, no, klasycznych utworów. Więc, no, jeśli chciałbyś się już kierować na przyszłość, to do tego jest klasyczna akustyk, jest do akompaniamentu takiego, powiedzmy, do poezji śpiewanej też. No, A elektryk, tak wiadomo, rock, metal i właściwie do wszystkiego, chyba nie no nie do wszystkiego, ale do takiej muzyki rozrywkowej, gdzie można go wcisnąć. Pozostaje kwestia tego, Albo nie, to połączę inaczej. Więc powiedzmy, jak ja się uczyłem grać, czy, y, jeśli już jest odcinek o takich początkach. Ja się uczyłem grać na początku. Właściwie zainteresowałem się gitarą poprzez film chyba Tynation i kostka przeznaczenia. Tata miał gitarę y, klasyczną na szafie, więc prosiłem go, żeby ściągnął z tej szafy. No i się okazało, że to jest gitara akustyczna, z tym, że ma mostek od gitary klasycznej. Aha, jeszcze wam muszę opisać ten wygląd gitary. Ale, więc tak, to była gitara y, klasyczna, no, że akustyczna z mostkiem od klasycznej oczywiście musiały być nielonowe strony, bo by się mostek zerwał od metalowych. I tak, no i grałem na niej, strony były bardzo daleko od gryfu, a jeśli nie wiecie, to musicie wiedzieć, że so, powinny być bardzo blisko strony. No i generalnie fajnie nie było. Aż w końcu ja się chciałem tej gitary pozbyć, chciałem sobie kupić nową po jakimś czasie, kiedy już... Jakieś tam akordy złapałem i po prostu poprosiłem tatę, żeby mi kupił. On powiedział, że mam gitarę. No też się zgodziłem, bo mam gitarę, nauczę się na niej fajnie grać, kupię sobie coś porządniejszego. No i co? Klucz pęku. I to był pretekst, żeby kupić nową gitarę, bo coś tam wcisnąłem kit, yy, jako że ja się najbardziej znałem rodzic rodziców, wcisnąłem kit, że tego się nie da naprawić i takie tam. No i zakupiłem gitarę elektryczną, bo takie było moje marzenie, gitarę elektryczną Epiphone G310, na której nauczę się grać z nauczycielem. Później jeszcze yy, jak grałem już pół roku, nie, mniej niż pół roku, trzy miesiące, cztery, no to dokupiłem gitarę klasyczną, na której bym mógł grać na nutach, przerwa na wodę. Koniec przerwy na wodę. No i z nauczycielem, no tak, gram po pół godziny na klasycznej, pół godziny na elektrycznej raz w tygodniu. Tak. Dobrze. No i tak, ja raczej polecam grać z nauczycielem. Z nauczycielem się więcej nauczysz niż sam, chociaż samemu też do, do, do, się można nauczyć. Czego przykładem są znani gitarzyści, bo znani gitarzyści raczej grali y, sami. Więc tak, przejdźmy do opisu, do opisu y, porządnej gitary. Ja sobie może otworzę jakiś y, obraz gitary, żeby mi się łatwiej opisywało. Zacznijmy od tego czegoś, na czym są umocowane klucze. Klucze, czyli tam, no, gdzie się zaczynają strzywone. To jest główka. Główka gitary, tak, na tym są te takie ob obrotełka, nie wiem jak to się nazywa. To są klucze. I teraz mamy takie podłużne coś, to, to, na czym są strzelone. To jest w. I struny mają być od tego jak najbliżej. Jak najbliżej, bo wtedy się łatwiej gra. I są takie sztapki metalowe, to są progi. Z tym, że jeśli ktoś Ci powie naciśnij strunę na, na drugim progu, no to naciskasz nie na strunę na tej drugiej metalowej sztabce, tylko na przestrzeni pomiędzy pierwszą metalową sztapką a drugą metalową sztapką. I teraz dochodzimy do opisu, zacznijmy od gitary klasycznej i akustycznej. Zaczyna się pudło rezonansowe, czyli takie pudło po prostu. I tam jest taki otwór, gdzie wpada muzyka, żeby mogła wypełnić całe pudło i żeby był lepszy dźwięk. Jest to pudło rezonansowe. Gitara klasyczna ma jeszcze takie, jakiś taki rysunek naokoło tego pudła rezonansowego, żeby to było ładniej coś takiego. Dobra, schodzimy na dół. Mostek. Mostek, czyli tam, gdzie są tam zamocowane strony. No i cała gitara. Teraz, y, do gitar elektrycznej przejdziemy. Y, z gitarą elektryczną, no, jest tak samo y, na początku opisywania, jak z gitarą y, klasyczną, z tym, że, no, z mamy gryw opisany już, więc jest taki, no, taki korpus drewniany i jest to, no, korpus, korpus to się nazywa. Później są takie dziwne sztabki metalowe, jakieś tak, no wiecie o co chodzi, to takie, takie dziwne czarne coś, to są, albo nie czarne metalowe, może mogą też być, to są przetworniki. One zbierają dźwięk, wysyłają to do kabla, z kabla do wzmacniacza, no i mamy dźwięk. I później, później tam są takie pokrętła dziwne. To są potencjometry, głośność, barwę tego dźwięku. Możemy sobie zapewne do nich zmienić. Jest takie, hmm, taki pstyliczek. On nam przy, też i on nam przyłącza po prostu te przetworniki, z jakiego chcemy mieć. Czy chcemy mieć cieplejszy dźwięk, czy z cieplejszego przetwornika, jakiś zimny, bardziej metalowy, wyśrodkowany, płytki, gruby. No, to są różne kombinacje. Trzeba się z tym pobawić. I mamy to, gdzie się trzymają, to jest most. Mosków mamy kilka rodzajów są moski normalne, są moski z wajchą, o moskach też będzie odcinek, bo to jest grubszy temat, no, tak, no, myślę, że tak, no. No i po opisie gitary, i co, no i koniec tego odcinka jeszcze się zbliża, o, koniec, koniec, koniec. No więc już wiecie mniej więcej co zrobić. Mniej więcej to samo znajdziecie w internecie, bo znowu 6 ja się tak nie różnię, bo to są, że tak powiem, mądrości znane wszystkim. Tylko, no, ja chciałem o tym powiedzieć. Jak wyszło, nie wiem, skomentujcie. I polećcie komuś ten podcast, a jeśli nie to, to polećcie. Polećcie mu komuś tam Jaskini Głupoty, mój podcast. Bo niestety, mało osób to komentuje. Polećcie komuś i powiedzcie, żeby skomentował. Możecie mi wysłać propozycję, z czego, na jaki temat mają być odcinki i ogólnie. Dobra, dzięki mówił Krzyszman. Do następnego... nie. Do wtorku za dwa tygodnie. Cześć.